3, 2, 1, 0. I Kompletnie vita z opóźnieniem dzisiaj. Martin Lechowicz przedstawia fakty. Po ostatnim odcinku, którym zadebiutowałem znowu na scenie podcastowej, po przerwie, to znaczy na scenie podcastowo-rozrywkowej. A może to nie było tydzień temu, tylko dwa tygodnie temu? Nie, nie, wiem, nieważne, nieważne. No więc po tym odcinku doszłem do wniosku, że o, to dobry pomysł jest i trzeba nawijać dalej. Trzeba nawijać, bo mało jest nawijających to znaczy tak, żeby rozerwać, mało jest, nawijających. Tak. Ja jeszcze chciałem powiedzieć, że jakby co, to, to wy tutaj nic nie słyszeliście, bo dzisiaj jest cisza yy, wyborcza i, i nie można dziś niczego wybierać, trzeba być cicho, więc jakby mi się coś wyrwało, to to, to ja chciałem przeprosić tutaj i, i błagać litość, żeby mnie nie pozywać i nie wsadzać do ciupy, bo, bo mam problem z kręgosłupem, trudno mi się pomydło schylać by było. Tak, więc tak, kompletnie proszę. To dzisiaj i tak będzie tak. To ja właśnie jak już o tym jestem temacie, to ja zacznę powiem coś o wyborach, bo nie wolno. To, to jak nie wolno, to ja lubię zawsze. Może być tak ciekawi. Ale tak ogólnie, bo co nie wolno mówić, on nazwisk, tak? Na czym polega w ogóle cisza wyborcza, bo ja nie wiem tak właściwie, że nie wolno namawiać, żeby na kogoś gło, głosować, bo pewnie wolno namawiać, żeby w ogóle głosować. Ja się zastanawiam, skąd się bierze ten idiotyzm? Nie bójmy się użyć tego określenia, tak jak nie bójmy, nie bójmy się słowa dupa. Skąd się bierze to kompletne kretyństwo, ten idiotyczny pogląd, że każdy powinien głosować, kropka. No więc wam powiem skąd się bierze. Z dupy się bierze, znikąd się nie bierze, zbierze się stąd, że ktoś nie ma mózgu. No bo jak można, mając mózg i przemyśliwszy ten temat, namawiać faceta który nie ma bladego pojęcia o niczym, żeby głosował, kto ma rządzić. No. To jest tak, jakby zebrać na statku, albo tam od razu tam statku. Weźmy, lecicie samolotem i jest sytuacja awaryjna, piloci, prawda, kaput, zginęli, na zawał serca, równoczesny, się zdarza i teraz wybieramy, kto dalej będzie pilotował. No. I nie, bo to głupi przykład. Nie może jakiś taki przykład bardziej sensowny. Nie no, chodzi o to, o to jest taki przykład z życia. Ja jestem programistą z zawodu i ja miałem taką, takie sytuację, znaczy każdy programista wie o tym, że on pracuje przeważnie dla kogoś i ten ktoś często się zdarza, gówno wie, tak powiedzmy, tak w skrócie, i nie wie do końca nawet czasem, czego chce, eee, bo to jest szef, to on nie jest od tego, żeby wiedzieć, czego chce dokładnie, jak zrobić jakiś program, o to trochę trzeba wiedzieć, tylko on tak mniej więcej wie, coś tam chce i chce na tym zarobić, no i dobrze, on, on nie od tego jest. No i wszystko jest w porządku, kiedy on zostawia decyzję o tym na przykład jakiego języka programowania użyć, albo, albo ja wiem jak tam zaprojektować cały projekt, albo no w ogóle takie techniczne decyzje. Zostawia temu, kto się na tym zna. Powiedzmy ma w grupie tam trzech wybitnych programistów, albo powiedzmy nawet i pięciu i oni głosują. No i co wygłosują. Dogadają się, wygłosują sobie. Nawet jak tam nie ma szefa jednego, to się wygłosują i będzie spokój. Ale weźmy teraz yy, takiego szefa, który jest demokratą. I on stwierdzi, że to jest nie fair, żeby tylko programiści głosowali nad tym, jak napisać program. No. I dorzuca do grupy tak. Pięciu grafików, trzech, trzech ekspertów od dźwięku, księgową, prawnika oraz trzy sprzątaczki, które też przecież mają prawo decydować o tym, co się dzieje w firmie, dla której pracują. I oni wszyscy mają teraz głosować na to, jaki program jak ten program trzeba pisać. No i teraz niech mi ktoś powie, w takiej sytuacji, czy to jest mądre, gdyby ktoś teraz po całej firmie chodził i mówił, głosujcie, przyszłość jest w waszych rękach, to jest wasz pracowniczy obowiązek, wasz, żeby głosować na to, jak ten program ma być napisany. To by był kretyn. Albo demokrata. To na jedno wychodzi wszystko, jedno no i tak sobie myślę, że Czym się różni ta sytuacja od tej dzisiejszej? No niczym w ogóle, no bo kierowanie państwem to jest trochę trudna sprawa. Ogólnie tak na wyczucie można. Jak ktoś grał w Civilization to wie, albo w Europa Universalis, albo w karty choćby. No, więc wiadomo, że to trudna sprawa. I jak ktoś się zna to niech se głosuje, może coś tam wygłosuje. Ale po jakiego wała namawiać sprzątaczkę, żeby głosowała nad tym jak zbudować rakietę balistyczną? Ja nie wiem, nie wiem, gdzie tu sens i logika. No i teraz chodzą tacy ideologcy, idealiści, chodzą od domu do domu, ode wsi do wsi i wmawiają tym biednym ludziom, którzy o niczym nie mają bladego pojęcia, bo to nie ich sprawa, oni się zajmują cerowaniem majtek albo łataniem dziur na dupie, na spodniach. Wszystko jedno, to jest ich zajęcie. Oni nie są od tego, żeby się znać na tym, kto będzie dobrym rząd rządzicielem krajem, no. No po co oni mają to wiedzieć, no? Oni powinni znać jakieś tam podstawy, ale większość ludzi nie wie, nawet jak powinni to nie wiedzą. I jak można tym ludziom mówić, że to jest wasz obywatelski obowiązek, idźcie do wyborów. Idźcie! Idźcie! Zakłosujcie! Idźcie głosować, wybieramy sobie kierowcę, który będzie nas prowadził. No a na jakiej podstawie oni mogą w ogóle wiedzieć, no? Kto jest fajny, jak to nie jest, kto mądry, jak to nie... No, więc tak mniej więcej to wszystko wygląda i uważam tych wszystkich, którzy mówią, że to jest nasz obywatelski obowiązek za kompletnie głupich ludzi, którzy no, powiedzmy delikatnie mówiąc, nie przemyśleli sprawy. Dobrze. Więc ja zachęcam przemyśleć sprawę i jeszcze raz się na tym zastanowić i dojść do słusznego wniosku jak najbardziej, że to nie jest dobry pomysł mówić, że każdy po niego nie wiesz na kogo, to siedź w domu. Niech decydują ci, co coś wiedzą na ten temat. Siedź na dupie, nie wychylaj się i już. W tym wypadku to będzie bardzo dobre wyjście. No. Weź se M jak miłość pójść, na tym się znasz. A nie idź i wybieraj, kto ma rządzić tym wszystkim, tym burdelem prawda, i sprzątać tutaj. Bo się nie znasz na tym i nie wiesz, kogo wybierać, to nie wybieraj, no. no, więc Nie słuchaj tych głupoli, mówią, że a, idź głosować, bo obowiązek, bo trzeba. Bo trzeba, bo ty coś zmienisz. No Żeby coś zmienić, to trzeba coś wiedzieć. Coś nie wiesz, do widzenia, dobra. Takie jest moje zdanie, ten temat. I moja cisza wyborcza, jeżeli została złamana, nie, to naprawdę to jest grzech przeciwko demokracji, co ja tutaj mówię. To jest grzech, grzech ciężki. Potępienie na mnie, jak można mówić takie, żeby nie głosować. No ja mówię! Nie głosuj, debilu! Zakładam zresztą, że słuchacze tego Completing Professional mają mózg większy od Homera Simpsona, bo żeby słuchać go, to trzeba na stronie www.completetneprofessional.com trzeba było złożyć oświadczenie, że mam mózg większy od Homera Simpsona, więc podejrzewam, że oni to jednak rozumieją, więc myślę, że nikt ze słuchaczy nie będzie się czuł szczególnie obrażony, a jak będzie, to go wyrzucę. Bo znaczy, że złamał oświadczenie i mam mózg za mały, żeby słuchać tego. Dobrze. W takim razie ja jeszcze chciałem na antenie tutaj dokonać małego wyboru takich przewidywań, tak jak się przepowiada pogodę, przepowiada się, nie przepowiada, tylko co to się robi? mówi, prognozuje, będzie prognoza tego, kto wygra dzisiaj w wyborach. I ja nie powiem kto, bo nie mogę, bo to będzie cisza znowu wyborcza jest, ale powiem, powiem. Znaczy wybiorę to tak pratnie. Tak jak się powinno to robić rzetelnie i zgodnie z tym, jak no jak się mniej więcej rozkładają głosy. Czyli za pomocą wyliczanki. Bo to jest jedyny sensowny sposób, żeby kogoś wybrać. No. Bo wyliczanka może raz na jakiś czas jednak wybrać kogoś mądrego, a wiadomo, że ludzie zawsze wybiorą największego kretyna. No więc wyliczanka może... No, taka Demokracja wyliczana może wprowadzić taki ustrój, co? Nie? Albo jakąś funkcją Rand. będzie Randland. Wymejśmy sobie kraj pod tym Randomland. Randomlandia. Losujemy wszystko w ogóle. Po jaką cholerę demokracja? Przecież ludzie i tak największych kretynów wybieram. To będzie niech. Bo jakieś tam algorytmy pseudo losowe wybierają po prostu losowo. Coś z jakiś czas. Coś. Nie? Raz na jakiś czas się trafi geniusz. Może. A może nie? No, ale warto wypróbować, co by nie. I tak nic nie mam do stracenia, i tak wszyscy zbankrutujemy. <laughs> tak, to jakieś nie miało być rozrywkowe. No dobrze, to przejdźmy do wyborów kandydata teraz. Uwaga, wybieram. N. duerabe, Korwin złapał Żabę. A Żaba Korwina to agentów wina. No to ja już wiem, kto będzie prezydentem w mojej Random Landii. Ja tu namawiam wszystkich, idźcie głosować, bo to jest wasz losowy obowiązek, wasz obowiązek jako kompletnych kretynów, żeby iść i wybrać kogoś, kto odpowiada w waszym poziomie umysłu. Idźcie! Idźcie! Głoście chwałę demokracji Rzeczpospolitej! Wybierzcie kogoś! Może myślę, że tym razem najpierw kogoś, to nie umie pisać ani czytać po polsku! Bo do tej pory po angielsku, to, to już za duże wymaganie było. Ktoś umiał? Z tych wszystkich? Nie. Nawet nie będę wymieniał, bo aż szkoda. Pozwólmy to nie o tym program. Dobrze, to cofnijmy się i przejdźmy do tematów lepszych. Pod ostatnim odcinkiem ktoś mi machnął w komentarzu linka do najciekawszych rzeczy z faktu no fakt, to jest taka gazeta dla wyborców właśnie yy, w której pojawiają się bardzo ciekawe informacje no i ktoś to zebrał na stronie sadistic.pl sadistic.pl, nie wiem, coś takiego jest, ale jest i można tutaj, jak ktoś jeszcze nie był, nie wlazł w ten link, to ja powiem, co tutaj można na, na fakcie, w fakcie gazecie było przeczytać fantastyczna gazeta w ogóle to jest lepsza niż brawo, no i takie nagłówek, na przykład na głównej stronie był dramat dziewięcioletniej KaI z Ostrudy. Myślisz, co jest? Raka ma? Nie. I piszą dalej. Jej ukochanego pieska pochwycił szpony orzeł. Piesek Marki taki, taki zarośnięty był, bo ona go trzyma na zdjęciu. Dziewczynka Kaja ubrana na pierwszej stronie w strój komunijny. I wianek z mlecza. I patrzy wzrokiem smutnym i trzyma zdjęcie pieska. To piesek, to jest piesek rasy mysz owłosiona. To taki mały kurdupel, co jest szczeka, obszczekuje wszystkich, jest denerwujący. Widzę po zdjęciu, nie wiem jak się ta rasa nazwa tak naprawdę. No wiecie, takie szczury, co tak biegają cię, obszczekują cię, a jak ruszysz się, to uciekają, nie? No, i ale <śmiech> największy napis na stronie tytuł gazety, numeru: Ptaszysko porwało mojego Albercika. W innym fakcie z kolei był artykuł pod tytułem: Tromba porwała krowę Olgę. Tromba, niesiona przez wiatr, krasula wylądowała na wsi, oddalonej o kilometr. News. A to nawet by był ciekawy. Lepsze jest, najlepsze dwa to są tutaj, jasny piorun, to jest tak. To mi zrobiło, stare jajo. Mówi płaczliwie pani jedna, taka. pokazując takie wielkiego siniaka. To mi zrobiło! Stare jajo. To nie snajper, to jajo. Pod tytuł. A, a dokładnie teraz jest taki lead, mm, który mówi na stronie. Wielkanocne jajko znienacka wybuchło siarkowodorem. Raniło panią Krystynę w prawy policzek i oko. No i teraz pewnie się zastanawiałem w artykule, czy ja to jest wina. Hej, Unia Europejska powinna zakazywać siarkowodorowi wstępu do jaja na wypadek taki, żeby nie wybuchło i nie raniło pani Krystyny w prawy policzek i oko. No i to mi zrobiło jajo. No, a największy news w odcinku był, faktu było... Taki, co to było? Beata Wolska, lat 38, i jej syn Kacper, lat 6, przeżyli koszmar. I na zdjęciach faktycznie takie płaczliwe są. I o co chodzi tutaj? Przeżyli koszmar. Nie wiem, tata wrócił pijany z domu? Teściowa przyszła? Wyszła z domu wariatów, wróciła znowu? W telewizji znowu obrady Sejmu pokazali zamiast wieczorynki? Czy co było? Czy prezydent przemawiał? O co chodzi? I człowiek se czyta dalej. Przeżyli koszmar, kiedy w ich kuchni eksplodował czajnik! I lubią te tematy z eksplozjami. To jednej jajko, drugiej czajnik. Chłopiec ma poparzoną rękę, a jego matka plecy. No i, czaj, i to i tytuł największy, największymi czerwonymi literami krwawymi. Czajnik grozy chciał nas zabić. Czajnik grozy! Na! No to przecież trzeba pozwać do sądu czajnik grozy, jak chciał zabić. To nawet nie trzeba pozywać. To jest ścigane z urzędu czajnik grozy. Producent powinien iść do kryminału, bo czajnik grozy chciał ich zabić. No, chciał znaczy, to taka osoba, to nie wiem że chciał. Czajnik coś chciał. spradzenie czajnika do poziomu człowieka. No. No widocznie chciał, no nie wiem, opętany był, czy co? problem taki. No więc w faktach takie rzeczy piszą. Nie czytam tego, więc nie wiem, a dopiero teraz się dojdzie. nie? A ja myślałem, że te fakty to taki. To taka gazeta, co udaje gazetę poważną, ale. Ale jest szmatławcem, a nie taki szmatławiec, który udaje szmatławiec trochę lepszy, niż jest. A to jest szmatławiec do kwadratu. O po prostu w, o kosmicznych rozmiarach, w niewiarygodnych. Jeszcze ja rozumiem takie szmatławce, takie ze Stanów, nie? że tam jest kosmita, mi, mnie z, zrobił mi coś, nie wiem, coś mi tam zrobił, wsadził mi coś, sądę w tyłek, coś mi zrobił, nie. kosmita, to ja rozumiem, albo, że nie, nie wiem, że skontaktowałam się w zaświatach z prezydentem yy, Washingtonem i on powiedział, że następne w, wybory wygra Murzyn, czy coś. No i bym miał rację akurat. No ale tego typu, nie? No, to to jest ciekawe i, i takie jakieś sensacyjne. A w Polsce to jakie sensacje są? Że jajko wybuchło, zgniłe i ochlapało panią i trafiło ją w oko. Albo, że czajnik grozy nas chciał zabić. No rany, co za kraj. Nawet szmatławe newsy tutaj są tak szmatławe, że szmatławością przebijają szmatławoto, wato, szmatławo, szmatło szmatłowat... szmatełowatość? Szmatłowatość. Szmatłactwem przebijają Szm... bijają szma... szmat... szmatowatość? Zekarg mi dzwoni, rozprasza mnie. Czemu dzisiaj już 15 osoba do mnie dzwoni, a jeszcze żadnej nie odebram? A, yy, więc w każdym razie szmat... Szmatowatość Polski ma dużo do nadrobienia w stosunku do szmatowatości Stanów. No, to wszystko jest takie, jakieś takie mierne, mizerne, takie biedne. Nawet szmata nie jest szmatowata. Tak porządnie szmatowata, tylko o jakichś jajkach i czajnikach Szmatławce piszą bez sensu. No, poprzednio było o truskawkach, to, to też takie, nie? To jest sensacja, no naprawdę już ja... Nie wiem, może w Polsce nikt się z nikim puszczać nie chce... Czy co? Bo tak trudno im zdjęcia zrobić. Co to w ogóle są za skandale jakieś takie słabe? Nie, to, to cię, cię nie zna, no. Nie pisać, nie wiem, panie, panie, pana Janusza spotkał dramat życiowy, zaciął mu się rozporek. 5 sekund przed wyjściem na własny ślub! No, i kto za to odpowiada? I potem wywiad z panem Januszem, co on zrobił w tej sytuacji. Czy... Skonsultuję się z psychoterapeutą po tym stresującym zjawisku. Będę miał uraz do końca życia, powiedział pan Janusz dla naszej gazety Gówno w papierze. Taki tytuł, prawda? Że papier to, że gazeta, prawda, papierowa taka, a gówno, no to... No bo to oddaje najlepiej treści i poziom. No dobrze, to myślę, że wystarczy. To, to koniec będzie. Chyba? No. Ja chciałem jeszcze zapowiedzieć, że tu przygotowuję taką serię... Albo nie, nie powiem znowu, po, po co mam tutaj... Al, no znaczy chciałem tak trochę powiedzieć, a trochę nie. Dobrze, powiem, że przygotowuję serię odcinków. Hmm, bardzo dobry program, będzie tylko potrzebuję nagrań. Jeszcze, jeszcze czekam, jeszcze czekam, dobrze. Aha, o komiksach. Więc tak, yy, no, moja nauka pisania scenariuszy komiksów trwa wciąż i i, i, i jeszcze, jeszcze nie wybrałem jednego rysownika na takiego jednego na 100%, ale zaraz pewnie będzie. Yy, bo dostałem kilka propozycji, ale mnie większość nie usatysfakcjonowała, bo to nam musi być taka kreska, taka pasująca do całego całokształtu tych, tego głupiego nieprofesjonalizmu całego. No. A poza tym, jak wysłałem ludziom próbki scenariuszy, to na się zorientowałem, że te scenariusze są głupie strasznie i słabe. Ale ja się uczę dopiero to musicie poczekać. To jakoś dopiero za ileś tam komiksu zaczną fajne się pojawiać jakieś takie... Teraz takie słabe słabizna, no. No, ale nie od razu Kraków zbudowano, nie od razu komiks narysowano i ja tutaj błagam o cierpliwość was, szanownych słuchaczy, że żebyście na razie jeszcze mnie nie potępiali, nie jeszcze nie przysyłajcie mi yy, końskich głów, ani wodą święconą, nie pryskajcie na mnie jeszcze. Ani w ogóle niczym na mnie nie lejcie. Zwłaszcza jeżeli kolor tego nie jest biały i czysty, i krystaliczny, tylko jakiś żółtawy. Nie lejcie na mnie i nie olewajcie mnie, bo ja się uczyć tutaj będę. Przyszedłem się uczyć do was. Przyszedłem, bo tęsknię za szkołą. Fajnie było w szkole. Szkoła była fajna. Życie było proste, nie? Idź do szkoły, zdaj, dostań ocenę, wróć do domu, weź kieszonkowe, jedź się, pobaw, wypij kole, wróć, potem idź na studia, a po studiach znajdź pracę, żonę, a potem zbieraj na emeryturę, a potem umrzyj i kup nagrobek. Takie było fajne życie proste. Później się okazało, że nic się nie zgadza, nic, nic, nic, nic i że mnie nie będzie stać na ten nagrobek pewnie nigdy. No więc plany życiowe takie... Nie, nie, nie wchodźmy w te tematy, one dołujące są i depresji można dostać przed czasem. No, oj, brzuchu, mój brzuchu, żołądku, dlaczego ty tak jakoś niewyraźnie funkcjonujesz? Nie wiem, coś mi tam... Siedzi mi tam coś... Może ja mam tasiemca, ten tasiemiec tam siedzi mi, no mówił, tu jestem. Albo, nie, nie wiem, coś. Może mi przełyk zachorował, przeziębił się od czegoś, biedny. Biedaczek. Albo może mi tutaj gdzieś wystąpił wrzut na żołądku? Co to jest wrzut? Czy ktoś wie, co to wrzut jest? Czy można się zaprzyjaźnić ze swoim własnym wrzodem? Nie wiem, na te pytania odpowie wam z pewnością Gazeta Fakt. Dobrze, to ponieważ nie mam znów kawału, to będzie jak to znów właściwie. To raz dopiero. Nie... No, a w każdym razie nie mam dzisiaj kawałów, bo muszę zebrać nową wiązkę kawałów, nagrać ludzi, co kawałek chcą padać. Ja w ogóle nikt mi nie przysłał kawału. Nie może żadnych kawałów do opowiedzenia. Hej, ludzie, no weźcie, łapcie za dyktafona albo cokolwiek tam do nagrywania i nagrajcie kawał i przyjdźcie do proszę, na Compledianpro.com i wtedy ja wam ja go puszczę, wyemituję go na koniec, więc może być głupi, bo na razie nie mam żadnego. Jakikolwiek kawał, kawał trzeba powiedzieć. Takie zadanie jest domowe. No. Yy, I przysłać tak. I w związku z tym, że kawał dzisiaj nie ma, ale będzie dzisiaj reportaż z Chińczyka. O Chińczyku też. Będzie reportaż, który nagrałem sobie w piątek. Idąc do tego Chińczyka po jedzeniu. I y, teraz przedstawiam ten reportaż, y, w którym krótką historię przedstawię Chińczyka w Polsce. No więc m, teraz się no, u, op, usiąść sobie i posłuchać. Zwłaszcza tam w tle tych wszystkich dźwięków, które podczas nagrania zostały zarejestrowane. Dźwięki Chińczyka, dźwięki ulicy, można w dźwięku zapach wykryć troszkę też trzeba się wczuć teraz w nastrój. No a ja do następnego żegnam completely unprofessionala, w którym będziemy mieli okazję, już będziemy po wyborach i będziemy znowu mogli wybierać między dżumą a cholerą, między jedną pijawką a drugą i możemy sobie którąś wybrać, któraś nam tam będzie wysysać wszystko i będziemy znowu musieli oglądać te wszystkie przemówienia we wszystkich telewizjach. Już wiem, dlaczego mi jest niedobrze i czemu się brzuch buntuje, bo już nie może tylko wytrzymać. Ale nieważne, to wróćmy do tematu Chińczyka. Reporter z Chińczyka w Completely Unprofessional, tylko i wyłącznie u nas tutaj. Zapraszam. Kompletnie Professional Dzisiaj będziemy mieć reportaż z Chińczyka. Tak, to jest cyklu Kompletelium Profesjonal i ja chciałam przyjrzeć się do Chińczyka z nastawieniem na bardzo chińskie danie pod tytułem kebab. Nie mają dzisiaj kebaba i, i się musiałam odstawić. No, zacznijmy od tego, żeby przedstawić historię Chińczyka w Polsce. Chińczyka w Polsce wymyślił e, Chińczyk bardzo wysoki był, z, metr, osiem, nie, metr sześćdziesiąt 61 miał, e, o nazwisku ciąg huili. E, można go też inaczej mówić, bo można przestawiać sylaby i na przykład... Jak się powie ciąg bolunga też będzie dobrze nie, i ciąg bolunga się ciąg, e, Więc e, ciąg huili e, przyjechał do Polski w 1994 roku pamiętnym, żeby założyć sieć restauracji założył w ten sposób Chińczyka, ale podszedł do tego profesjonalnie naukowo, więc zanim założył, to najpierw zatrudnił zjadywaczy. Którzy mieli przetestować potrawy, żeby potem nie było problemu, więc na początku trochę nie szło. Trzech pierwszych zjadywaczy zginęło na miejscu po zjedzeniu pierwszych trzech potraw, aż dopiero ciągli się zorientował, że arszenik to nie jest przyprawa, tylko zupełnie coś innego. I odtąd też y, przestał słuchać rad konkurencji, y, jeżeli chodzi o przyprawy. Od tego momentu poszło mu dużo lepiej. I zaczął współpracować z kolegami ze Szwecji, bo w tej restauracji jest pełno lamp z Ikea. To akurat, nie, ta, ta restauracja to już była dużo później. Pierwsze restauracje pod nazwą Chińczyk założył ten Chińczyk w Warszawie. Jak wiesz, Becia, mieszkałaś wtedy. Tak, ale ja wtedy nie mieszkałam w Warszawie. A, to nie wiesz, że pierwsza była koło baru Apis, który, który był przedstawiony w filmie Miś. Tak i podobne też, wystrój zrobił podobny, Ciągli się trochę nie orientował w polskich warunkach, więc przyśrubowywał talerze śrubami do blatów i panie Chinki były ubrane w białe, brudne fartuchy lekarskie. No ale to białe czy brudne? Białe i brudne były tak. No bo podpatrzył rozwiązania gotowe, a niestety zorientował się, na szczęście, że y, to nie działa za bardzo. Bo klientów mu nie przybywało. Y, no, później zorientował się, że najlepiej, jak to są, że lepiej ubrane panie i w ogóle, jak mówią po polsku przede wszystkim, bo potem są problemy z kartą. No, więc przełom nastąpił, kiedy ciągle zmienił menu. Menu? Tak. Y, no bo do końca nie mógł zrozumieć e, swoich dni, nie mógł zrozumieć, dlaczego Polacy nie lubią e, dań typu o, u nas jak szybko Dzięki. o, tak my już mamy swoje kontynuując historię, nie mógł zrozumieć do końca, dlaczego Polacy nie lubią dań typu e, grzownica prażona w sosie jajecznym na przykład fantastyczny przysmak, nikt nie chciał tego tknąć w Polsce a bo dlaczego Polacy nie lubią smażonego boła? No trochę drogi był rzeczywiście, ale jak zmienił na zaskrońce, to też nie jest. Chciałam jeszcze tylko taką małą dygresję, że fast foody wymiękają przy tempie robienia naszych dań chińskich. Tak, to prawda. Jest. To była jedna z zalet Chińczyka jeden z powodów, dla którego tak świetny sukces ciąg huili odniósł w Polsce. To jest fenomen, że w Polsce Chińczyk przyjął się świetnie. Kura. Wiele ludzi uważa, że ciąg huili był Polakiem w ogóle. Tak dobrze sobie radzi z kuchnią polską. Dostał polskie obywatelstwo, ale to normalne przy niektórych osobach. Tak, Lech Wałęsa dał mu to obywatelstwo e, po tym jak spróbował jednego z jego dań, a nie powiem jakie. Boa no, zostawmy to w tajemnicy Mniejsza z tym, najważniejsze jest to, że Bum prawdziwy Szkoda tylko, że to było Boa psa <laughs> Bum e, Chińczyka e, No właśnie, właściciel odnotował wtedy e, kiedy przestał podawać psy Bo znów to jest jedna z tych niewyjaśnionych kulturowych spraw, dlaczego Polacy nie, nie do końca lubią mięso psa. Lubimy? No nie. Yy, I zastąpił psa kurczakiem, który był tańszy. Yy, I głównie dlatego. No okazało się, że kurczak jakoś bardziej pasuje Polakom. Z niewyjaśnionych zupełnie przyczyn, bo przecież wiadomo, że pies jest najlepszym yy, przyjacielem człowieka. To nie jest prawda, to? ale niekoniecznie y, ludzkiego żołądka. A to nieprawda, nieprawda to. Y, bo na przykład y, y, y, y, tego jądra ratlerka w sosie bananowym są wyśmienite ponoć. Skąd wiesz? On no, ciąg mi tak opowiadał. Ale mógł się pomylić, bo on tak słabo po polsku mówi, a po angielsku w ogóle. No więc tak czy inaczej y, Chińczyk jest wspaniałym miejscem, gdzie można się restaurować tak musiałem powiedzieć zatruć, ale to taki żart miał być ale myślę, że nie wyszedł e, więc co ogólnie kupiliśmy dzisiaj w Chińczyku? dzisiaj kupiliśmy trzy sztuki sajgonek z ryżem i surówką do tego pierś z kurczaka w sosie słodko-kwaśnym jeszcze raz ryż i jeszcze raz surówka tak, jak widać nie ma tam ani kawałka psa e, przynajmniej w nazwie nie, nie ma, niestety, niestety nie ma. Zmienili to, dostosowując wszystko do gustów polskich wymogów Unii Europejskiej, ale to w sumie dobrze, bo pies jest bardziej żelasty i niekoniecznie wchodził w mi w gardło. Oprócz jąder. E, więc, tak, oczywiście, Chińczyki są dostosowane do norm europejskich. E, ten zapach specyficzny smażonego mięsa i starego oleju, który się wydobywa często z Chińczyków, e, z filii, prawda, tych franchisów tego Chińczyka. W naszej restauracji nie też tam jest trochę, no bo oni nie, to w, Martin, nie. nie zawsze właśnie ale ten, który się wydobywa do, to jest oczywiście z pojemników hermetycznych y, które przywożą z Chin specjalnie transportowany zapach Chińczyka y, jest tam to po to, żeby się właśnie roznosił bo to, to przecież jest oczywiste, że tam nie może być kuchni takich zapasów, bo Unia Europejska zabrania mieć zapachów w kuchni to jest korrekt tak no, to jak ktoś jeszcze nie był w Chińczyku nigdy. Co? A, tak. Jak ktoś nie był w Chińczyku to ja zapraszam w imieniu Completely Unprofessional oraz Chińczyka, który się nazywał Zapamiętajmy to nazwisko Ciągliai? Nie, ciągli Ciągli. Ale jeszcze trzeci członek. Ciąkuili? Tak, można powiedzieć też ciągli. Ciągli. I.. Chuj. na przykład e, więc możecie pod różnymi nazwami spotkać tego człowieka w Wikipedii jest to jeden z tych odważnych dzielnych ludzi o wzroście 1,60 m. którzy postanowili zmienić świat i dać e, i ludziom na całym świecie psa do jedzenia a jak ktoś odpowie w konkursie ile miał najwyższy Chińczyk żyjący do tej pory, to dostanie ode mnie 7 zł na zestaw sajgonki, ryż i surówka. Oczywiście, oczywiście chodzi o pytanie, ile ten Chińczyk miał żon? Dziękujemy bardzo, kompletnie, od razu tam, co tam, kogo wzrost obchodzi? Ile miał wrzodów na żołądku? Ile wzrostu! No to z Warszawy, ze środka Warszawy Mówił do państwa Martin Lechowicz dla Completely Unprofessional, e, żegnamy chińskim pozdrowieniem. Chuja. Wow. Goodness gracious. Ale to nie tylko Martin tu był, była też Becia. Aha.